O Bogu, teraz to już koniec. Ale słuchajcie, miałem jedną myśl dzisiaj z rana. Może więcej tych myśli, nie każdą może wypada się podzielić. Ale zanim, zanim, to też takimi wspaniałymi myślami albo jedną myślą dzielił się ze mną mój brat. Dzisiaj po drodze, brat Włodek. Włodek jak coś mówi, to nieraz wystarczy jedno słowo. Jedno słowo. I on dzisiaj tylko jedno słowo powiedział. Krzyż to odświeżenie. I mnie już to pobudziło. Krzyż to odświeżenie. Zawsze krzyż powinien być dla nas świeży. Zawsze powinien być aktualny. Zawsze powinien być żywy. Kontynuacja tej myśli była taka, że w Chrystusie, jeśli ten krzyż dla nas jest ciągle świeży, to nigdy nie grzeszymy. Bo ciągle patrzymy na krzyż. Myślę, że to jest wspaniała rzecz. Myślę, że warto wchodzić w to, i rozważać, bo to są naprawdę głębokie myśli i tylko wtedy, gdy połączysz to ze swoim życiem, to to ma sens. Jak to tylko jest informacja, to prawdopodobnie to jest coś, co tylko słyszysz. Ale jeśli to spróbujesz rozważyć i połączyć to ze swoim życiem, jakie znaczenie ma krzyż dla ciebie i czy on jest świeży, czy on ciągle jest aktualny, czy ciągle cieszy się z tego, co Pan Jezus zrobił, czy ciągle on jest żywy taki dla ciebie, to to przyniesie owoc. Ale Krzysztof jest jedna rzecz. Ja Moje myśli szły, bym powiedział tak, to, to jest kontynuacja tego. Nieraz sobie tak mamy różne myśli na temat niedzieli. Ja tak prosto myślę. Kiedyś na przykład w moim życiu było tak, takim fajniejszym dniem była sobota. Dlaczego? Dlatego, że sobota to wolny dzień. To można tyle sobie zrobić, zaplanować różnych przyjemności, nie trzeba iść do pracy i różne rzeczy można sobie zaplanować. I odpocząć można. co mówi Luzik. O niedzieli tak nie myślałem. I jak sobie myślałem dlaczego, to dlatego, że niedziela była zawsze połączona już z pewnym obowiązkiem. Czyli muszę przyjść do kościoła najpierw i później dopiero mogę mieć wolne. Ale jak wielu z was wierzy, jak z rana pójdę do kościoła, to już na cały dzień nie mogę pojechać gdzieś na wycieczkę. I właśnie nieraz patrzymy na niedzielę w taki sposób. Ja ja dzisiaj miałam inne myśli o niedzieli. Pomyślałem sobie, że słuchajcie, niedziela to jest dzień zwycięstwa. Niedziela to jest dzień zwycięstwa. Od piątku i może wcześniej, czwartek i cały tydzień, można powiedzieć, apostołowie przeżywali już smutne chwile. W momencie, gdy Pan Jezus został uwięziony, gdy już umarł na krzyżu, oni czuli się, czuli się przegrani, myśleli, że wszystko jest stracone. Im było bardzo smutno z tego powodu. I myślę, że nie jeden raz my jesteśmy w takim podobnym miejscu. Czujemy się, że w naszym życiu jest po prostu tyle problemów, tyle spraw. Nieraz kompletnie nie widzimy rozwiązania i wydaje nam się, że jesteśmy przegrani. Czyli jesteśmy w tym momencie, gdy Pan Jezus, można powiedzieć, kiedy umarł, Coś się stało, ale tak naprawdę nie wiemy, co się stało. I jesteśmy w tym momencie, jakbyśmy przegrali. Ale widzisz, Pan Jezus nie tylko umarł, Amen, On również zmartwychwstał. I to zmartwychwstanie dokonało się w niedzielę. To zmartwychwstanie dokonało się w niedzielę. Dlatego jeśli myślisz o niedzieli, to pomyśl o tym, że Chrystus zwyciężył te twoje problemy. On główny problem śmierci, ale w tym, wszystkie inne problemy zwyciężył, zmartwychwstał. Patrz na to z perspektywy zwycięstwa, to zawsze musi być połączone z twoją wiarą. Wraz z Chrystusem umarliśmy, ale wraz z Chrystusem też zmartwychwstaliśmy, tak? Amen. I to jest dla nas też dobra nowina, bo teraz o to chodzi, żebyśmy żyli tym, tą niedzielą, tą niedzielą zmartwychwstania, tym zmartwychwstałym życiem, żebyś ciągle czerpał z tego, nie, z porażki, nie z przegranej, ale żebyś czerpał ze zmartwychwstania, bo on pokonał. Żebyś ciągle wierzył, że Chrystus dokonał wszystkiego tam, na krzyżu. Rozwiązał wszystkie twoje problemy i w nim jest rozwiązanie każdego problemu. Oczywiście. To jest wspaniała rzecz, jeśli nie wierzysz w rozwiązanie swoich problemów, to mam nadzieję, że uwierzyłeś w to, że masz życie, że idziesz do nieba. Niedziela jest zapowiedzią zmartwychwstania tego, że my również, gdy umrzemy, zmartwychwstaniemy. A może i przyjdzie po nas Pan, ale że mamy życie wieczne. Czyli niedziela jest dniem radości. Możemy przyjść tu do kościoła i cieszyć się z tego, że Pan zmartwychwstał i brać to zwycięstwo na cały tydzień. Tak? Na każdy następny dzień. Źle jest tylko żyć tutaj w niedzielę zmartwychwstanie, Ale dobrze jest każdego dnia, poniedziałek, wtorek, Środa, czwartek, piątek, sobotę. I w niedzielę znów się cieszymy i znów się zachęcamy i napełniamy się wiarą i napełniamy się tym, co Pan Jezus uczynił dla nas, że umarł za wszystkie nasze winy, że umarł za wszystkie nasze grzechy, że dał nam pełne zwycięstwo. I chcę, żebyśmy, żebyśmy patrzyli na niedzielę w inny sposób, z tej perspektywy, co ta niedziela przyniosła dla nas. Niech ta niedziela będzie zawsze wspomnieniem, gdy myślisz sobie o niedzieli, to pomyśl sobie, Pan Jezus zmartwychwstał, że On zwyciężył. Mam życie, mam życie wieczne. W Nim jest rozwiązanie każdego mojego problemu. Niedziela to jest taka dobra zapowiedź, tak? Patrzcie na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. To słowo mi się podoba, ostatnio żyje we mnie. Patrzcie, widzisz, zawsze potrzebuję patrzeć na Jezusa. Na tego, na sprawcę i dokończyciela. Ale On jest dokończycielem, sprawcą z jednej strony, ale dokończycielem twojej wiary. Czyli z jednej strony On stworzył coś w tobie, a z drugiej strony musisz trwać w tej wierze. Amen? Ty musisz, On stworzył, ale ty musisz trwać. I On dokończy tą wiarę. Amen? Właśnie zmartwychwstanie Jezusa jest taką zapowiedzią tego, że On dokończy, że to dzieło się dokonało, że to wszystko się dokonało w Chrystusie. Amen? To takie poranne myśli. Dzięki, Pawle.